Jak zawsze w Ustroniu, to po raz kolejny, tak jak już chyba Olek pierwszy mówił, a później Marek, że gromadzimy się już po raz kolejny raz. Znowu jesteśmy na tym miejscu i znowu możemy uwielbiać razem naszego Pana i też wsłuchiwać się w to, co mówią bracia. Możemy szukać głębszej relacji z naszym Panem, z Jezusem Chrystusem i razem budować nasze braterskie więzi, które powinny rosnąć powinny się wzmacniać. Chociażby w takiej sytuacji jak teraz ta która dotknęła Marka tak, o której rozmawialiśmy bo jak przyjechałem to od razu właściwie o tym rozmawialiśmy i, i wydarzyło się i dobrze jest mieć braci którzy wesprą którzy pomogą w takiej sytuacji którzy będą się modlić razem z nami Tutaj bracia już przede mną w sobotę i w niedzielę mówili o różnorodności, o woni chrystusowej. Nie tak dawno jeszcze słyszałem też o nabywaniu charakteru Chrystusa. Ja bym chciał dzisiaj takie krótkie słowo do was powiedzieć. Dziękuję. Takie krótkie słowo właśnie w takim temacie. Nabywaniu tej woni. Wzmacnianiu się w Panu, wzmacnianiu naszych więzi braterskich, umacnianiu się i tego, jak to rzeczywiście wygląda w naszym życiu, jak to rzeczywiście się kształtuje, jak to powinno się pokazywać. Bo bracia mówili o tym, że zjeżdżamy się z różnych miejsc i mamy okazję dzielić się naszą różnorodnością, dzielić się tym, co przeżywamy w miejscach, w których się zgromadzamy czy to jest Wodzisław, czy to jest Gdańsk, czy to będą, będzie Lublin czy Zielona Góra, czy jakiekolwiek inne miejsce w Polsce Ja chcę się z wami podzielić jedną myślą, którą jakiś czas temu przeżyłem czytając pewien list i zaczynając go rozumieć, chociaż dzisiaj kiedy przed wami stoję to nie myślcie, że ja go rozumiem do końca i że wszystko jest y, pełne jeśli chodzi o zrozumienie tego co tu będzie napisane choć list jest krótki ale im więcej go czytam, tym więcej w nim widzę tym więcej dostrzegam po tych usługach braci, Brata Bernarda, Olka y, Marka jeszcze więcej dostrzegłem Chciałbym się z wami tym podzielić, to jest takie, wiecie, żywe dla mnie dzisiaj, bo i wczoraj myślałem nad tym i dzisiaj rano też spędziłem sporo czasu myśląc o tym i spróbuję się z wami tym podzielić po prostu. Chciałbym wam opowiedzieć trochę o postawie Pawła, a właściwie trzech naszych braci, którzy już nie żyją. Pawła, Onezyma i Filemona. Jeśli chcecie, to otwórzcie list do Filemona. Będziemy czytać pewnie tylko urywki tego listu, choć moglibyśmy spokojnie cały przeczytać, bo krótki. Ale ja bym chciał zwrócić wam uwagę na kilka rzeczy z tego listu, kilka fragmentów, kilka miejsc dosłownie. Zwrócić waszą uwagę, zapytać was o coś i zostawić w waszych sercach te pytania po prostu. Tak jak tutaj brat Bernard i Olek mówili o miłości braterskiej, o tym kształtowaniu się w nas woń Chrystusa. Bernard mówił o tym, że o tym jak wygląda ta woń przenoszona dalej, jak można zobaczyć to. Tak? To ja bym chciał, żebyśmy zobaczyli w postawie Pawła i w postawie Filemona, której oczekuje Paweł od Filemona. Właśnie to Właśnie tą wę właśnie to braterstwo, tą miłość, tego Chrystusa, o którym tak wiele czasami mówimy albo słyszymy. Jak patrzymy na list, to widzimy, że mamy do czynienia z trzema osobami. Już wspomniałem, Pawła, Onezyma, Filemona. Chciałbym, żebyśmy najpierw spojrzeli na Onezyma, żebyśmy... Dobrze zrozumieli tamtą sytuację, w której pisał Paweł. Dobrze zrozumieli to, o czym pisał Paweł do Filemona i z czym się mógł zetknąć. Onezm on był, jak tu przeczytacie, niewolnikiem. Niewolnikiem Filemona. Niektórzy z was pewnie wiedzą, niektórzy może nie mieli okazji nigdy czytać, słyszeć o tym, kim był niewolnik w starożytnym Rzymie. Ja dosłownie dwa słowa na ten temat powiem, aby przybliżyć wam charakter tych ludzi. Ci ludzie nie mieli prawa, ci ludzie należeli do innych ludzi, w Rzymie mówiono o nich, że to są mówiące narzędzia. A tym bardziej w okresie, w którym pisał to Paweł, bo Paweł pisał to w I wieku, a w tym okresie niewolników w Rzymie było bardzo dużo. Szacuje się, że około miliona byli warci choć później w następnych wiekach byli dużo więcej warci natomiast w tym okresie kiedy Paweł pisał do Filemona jeszcze nie czuło się tak bardzo potężnej wartości niewolnika można go było zabić właściwie bez żadnego problemu można się było go pozbyć jeśli był niepotrzebny albo jeżeli tak jak Onezym uciekał to się go po prostu zabijało i już tak, tyle było warte życie niewolnika, onezyma, który uciekł od Filemona. Był nie warty nic. Był warty nic, tak? Można powiedzieć, że to był taki nieczłowiek trochę, jeśli, jeśli to wam coś przybliży jego, jego osobę. I mamy Filemona, bogatego właściciela, który z listu, ze słów Pawła wynika, że był majętnym człowiekiem, był człowiekiem godnym w mieście, w którym mieszkał, czy w okręgu, w którym się znajdował, miał wszelkie prawa do onezyma, ale był też bratem Pawła, umiłowanym jak tu Paweł wspomina. Chciałbym też, żebyśmy w Pawle zobaczyli brata, który zwraca się do brata o następnego brata. I żebyśmy zobaczyli, z jakiej postawy Paweł do tego wszystkiego podchodzi. Ja sobie wynotowałem cztery takie wyróżniki z tego listu Pawło, osoby Pawła. Paweł w tym liście mocno zwraca uwagę na to, że jest więźniem. On był wtedy więźniem, rzeczywiście, ale więźniem, więźniem w Chrystusie. Posłuchajcie tych słów. To pierwszy werset. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa. I ty, Muteusz, brat do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika. Paweł mówi też o sobie jako o starcu. To jest werset dziewiąty. To jednak ze względu na miłość raczej proszę, będąc tym, kim jestem. Pawłem, starcem, a zarazem więźniem w Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. Więźniem Jezusa Chrystusa. Paweł też pokazuje się tu jako przyjaciel Filemona. Siedemnasty werset. Jeśli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. I Paweł też pokazuje postawę tego, że jest apostołem w tym liście. Bardzo mocno. To jest werset ósmy. Dlatego chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy czynić. I teraz chciałbym, żebyśmy chwilę popatrzyli na Pawła, który jest apostołem, który mimo, że Filemon jest kimś wielkim, kimś ważnym, kimś, kto... Muszę Olek sobie to poprawiać, bo mi to nie podchodzi. Jest kimś wielkim i ważnym, kimś, kto może decydować o życiu niewolników, takich jak Onezym, to jednak Paweł z racji swojego... Wiesz co, niech no, będzie tak. No, O tak, dobrze. Dzięki. dzięki. Mimo, że Filemon jest kimś naprawdę ważnym, to Paweł zwraca się do niego jak do umiłowanego brata, pokazuje postawę pokory, ale też pokazuje postawę tego, że jest apostołem. Widzimy, ja jak czytam to, wiecie, jak patrzę na ten list, to widzę tak wiele w Pawle i tak wiele przekazanej tutaj braterskości w tym wszystkim, nie wiem, jakie to słowo będzie pasować, że aż wylewa się z tego listu, że aż przepełniony jest ten list tym wszystkim. Zobaczcie werset piąty. Paweł wspomina o miłości i o wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych. Później Paweł mówi w wersecie szesnastym, Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie i w ciele i w Panu mamy człowieka niewiele wartego Onezyma mamy Filemona, bogatego człowieka mamy Pawła, apostoła trzech ludzi trzech braci i nagle wszystko w Chrystusie staje się jednym, staje się tym samym i Paweł, i Filemon i Onezym w Chrystusie, tak jak Paweł pisze Onezym stał się bratem Filemona, kimś równym Filemonowi Paweł, mimo że więzień, starzec, ale przyjaciel, ale brat, umiłowany brat Filemona i Filemon dla niego umiłowanym bratem się staje. Tak. I teraz idąc dalej, chciałbym popatrzeć na Filemona i was z tym Filemonem zostawić i z pytaniami, które mam właśnie do nas, jak już widzimy ten kontekst, tą całą sytuację. Paweł pisze do Filemona i oczekuje od niego, nawet nie oczekuje, spodziewa się, spodziewa się konkretnej postawy, konkretnych czynów, konkretnych działań. Konkretnych działań, które Filemon jako umiłowany brat Pawła i umiłowany brat Onezyma powinien wykonać, chociaż wcale nie musi. I chciałbym, żebyśmy przeczytali, przeczytam wam wersety od 15 do 21 pierwszego, drugiego nawet wersetu, tak żeby zobaczyć to, a później jeszcze właśnie chciałbym wam kilka pytań dodać do tego.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 Jak czytałem kiedyś ten list i patrzyłem na ten list to się zastanawiałem dlaczego on tu jest? Dlaczego akurat taki list osobisty bardzo taki do Filmona, dotykający spraw własności, dotykający spraw posiadania i tak dalej i tak dalej. Ale miałem okazję Pół roku później mniej więcej, modliłem się do Pana o to, żeby zrozumieć, dlaczego on tu jest właściwie. Miałem okazję pół roku później obserwować sytuację w jednym ze zborów. Sytuację nieprzebaczenia, wyrzucania sobie nawzajem błędów, grzechów, yy, jakichś starych zaszłości, które gdzieś tam miały miejsce. Dużo goryczy w tym wszystkim było. Dużo takiego, ja ci... Nie mogę wybaczyć, bo było to i to i to, bo zrobiłeś mi coś złego i wtedy bardzo mocno pierwszy raz uderzyło mnie dlaczego ten list jest tutaj, bo ten list pisze o tym, że Paweł spodziewa się od Filemona kilku rzeczy, spodziewa się od niego wybaczenia przede wszystkim. Mimo, że Onezym uciekł od niego, Filip, Filemon stracił, bardzo dużo stracił. Stracił pieniądze w postaci tego człowieka, tak, bo on za niego zapłacił, prawdopodobnie. Można też domniemać, że Onezym uciekając coś ukradł. tak? Może tak było, nie wiem. Ale Paweł spodziewa się wybaczenia. I dostrzeżcie to w tych słowach tutaj. Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od Ciebie, abyś go odzyskał na zawsze. Uciekł jako poganin, jako człowiek niewierzący, ale dlatego, by zetknąć się z Pawłem, żeby narodzić się na nowo i stać się bratem Filemona. Paweł też mówi tu do Filemona o tym, aby skreślił cały dług, który Onezym wyprodukował dla niego przez tą swoją ucieczkę, przez tą całą sytuację. Zobaczcie werset 16, przepraszam, yy, nie werset 16, 18. A jeżeli wyrządził Ci jakąś szkodę, albo jest Ci coś winien, policz to na mój rachunek. Paweł też pokazuje to, że Filemon stracił i spodziewa się, że ta strata nie będzie ważna. Werset 18-19. A jeśli wyrządził ci jakąś szkodę, albo jest ci coś winien, policz to na mój rachunek. Ja Paweł napisałem własnoręcznie, ja zapłacę, by nie mówić już o tym, że jesteśmy winien samego siebie. Paweł to nie tylko oczekuje, że Filemon odpuści tą stratę Ezyma, ale co więcej, jeszcze jest winien Pawłowi coś. Podwójnie straci. I Paweł mówi w końcu, że oczekuje od niego... Tej postawy po prostu. Że on spodziewa się od niego tej postawy. Werset 21. Napisałem ci, będąc pewny twojego posłuszeństwa, wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż mówię. I teraz jak patrzę na tamtą sytuację tak i widzę, czego oczekuje Paweł od Filemona. Skreślenia długu, wybaczenia... Tego, co zrobił Emezyn. Odpuszczenia tej straty, która się stała i posłuszeństwa Chrystusowi, bo on oczekuje tu posłuszeństwa Chrystusowi. To widzę zupełnie inną relację braterską. Zupełnie inne nastawienie. Inne oczekiwanie Pawła połóżcie w swoich sercach taką myśl, takie pytanie, które i ja sobie stawiam często też i które czasami gdzieś się może pojawić w różnych relacjach naszych wewnętrznych, w waszych społecznościach, a może tu, jak czasem jesteście, mogą się pojawić, tak? Zastanówcie się, czy jesteście gotowi na taką postawę, jakiej oczekuje tu Paweł od Filemona. Czy ta postawa jest wryta w wasze serca. Że kiedy ktoś, wasz brat, wasza siostra zrobi coś złego, dotknie was więcej, stracicie przez nią może nawet majątek. Czy jesteście w stanie, tak jak Paweł to napisać, nawet zrobić coś więcej? W Toruniu na konferencji było trochę mówione o nabywaniu charakteru Chrystusa. Ten list pokazuje, że Paweł spodziewa się po Filemonie nabycia tego charakteru. Spodziewa się więcej tego, że Filemon już ten charakter ma. I tak żyje, i tak podchodzi. Mimo, że stracił, to jednak będzie inny. Ta postawa będzie zmieniona, będzie Chrystusowa. Miejmy to w swoim sercu i pamiętajmy o tym, czytając ten list, czy nasza postawa, właśnie czy my jesteśmy gotowi, aby taką postawę mieć przed ludźmi, przed braćmi, przed siostrami, przed innymi. Amen.